Drugi Koryntian, rozdział czwarty. Dlatego mając tę służbę według doznanego miłosierdzia nie upadamy na duchu. Ale wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępując w chytrości i nie fałszując słowa Bożego, lecz przez objawienie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka przed obliczem Bożym. Jeśli zaś i zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta tylko dla tych, którzy giną w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest wyobrażeniem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a siebie samych, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Ponieważ Bóg, który rzekł z ciemności niech światło i zaświeci, wlał jasność w serca nasze ku rozświeceniu znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielka obfitość mocy była z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, ale nie pognębieni, zostając w trudnych okolicznościach, ale nie rozpaczając, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Pana Jezusa na ciele nosząc, aby i życie Jezusa na ciele naszym jawne było. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, bywamy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby też życie Jezusa było jawne w śmiertelnym ciele naszym. Dlatego śmierć okazuje moc swoją w nas, ale życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak napisano, uwierzyłem, przeto też mówiłem i my wierzymy, przeto też mówimy, wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa i nas wzbudzi przez Jezusa i postawi z wami. Wszystko to bowiem dla was, aby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego nie upadajmy na duchu, ale chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, wszakże wewnętrzny z dnia na dzień się odnawia. Albowiem chwilowy lekki ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, a niewidzialne wieczne.